Wibracja 107. Jestem częścią większego obrazu. ego uwielbia przekonywać cię, że ciągle stać ci na więcej. Zawsze będzie zmuszać cię do jeszcze większego wysiłku, lecz prawda jest taka, że ty już jesteś najlepszy. Wszej świat pragnie, abyś wiedział, że stanowisz część większego obrazu. Jesteś katalizatorem zmian i miłości, a wszystko, co robisz... Pozytywnie wpływa na uzdrawianie naszej planety. Wibracja na dziś. Jestem częścią większego obrazu. Moja pozytywność jest katalizatorem zmian. Mam wszelkie prawo tu być. Przyjmuję uzdrowienie świata. Podziel się wibracją. Każdy twój krok podjęty ku uzdrawianiu pomaga światu.